Cześć, witamy w jedenastym odcinku audycji Masa Kultury, podcastu, w którym zajmujemy się kulturą o masowej sile rażenia. Dzisiaj nie ma ze mną Szymona, ale nie jestem znowu taki sam, bo zadzwoniłem po wsparcie i z krainy Stephena Kinga przybiega do nas z pomocą Hubert Mando Spandowski. Witam serdecznie. Jakiś czas temu nagrywaliśmy audycję o horrorze i gdzieś tam się pojawił ten Stephen King. No i jakoś tak sobie przypomniałem o całym temacie Stephena Kinga, którego bardzo lubię. I trafiłem na stronę stevenking.pl, na której znalazłem też podcast Radio SK. No i jak się tutaj okazało, ważną osobą bardzo, jak, o ile nie najważniejszą w tym całym bałaganie, jest właśnie Mando, który jest no, jednym z największych fanów Stephena Kinga w Polsce, można powiedzieć. Czasem nawet nazywany największym fanem Stephena Kinga. Nie wiem. Jak... Sam się tak nazywam. <laughs> Ale nie no, największy to może troszeczkę przesada. Chociaż no ciężko, ciężko to określić, ale yy, raczej w formie żartu cytujemy często Annie z Misery mówiąc, że ja konkretnie jestem akurat fanem numer jeden. Ale co, też byś Kinga przytrzymał, wiesz, u siebie w domu, połamał mu nogi, żeby nie wyszedł i... Jakbym miał taką okazję, to bez chwili zastanowienia. Ojeju, jeju. jaką książkę byś mu kazał pisać. A ci powiem jeszcze nie myślałem. Jakbyś musiał zmusić go, żeby napisał ciąg dalszy, nie wiem, albo po prostu przeciwnie, nie myślałeś do czego byś go zmuszał. No nie, jeszcze nie. No to jeszcze masz trochę przed sobą. Może jeszcze będzie okazja go złapać, ale to powinien się zastanowić teraz, poważnie. Bo kto wie, kiedy ci King, wiesz, wyląduje w samolocie, na przykład spadnie i tylko King przeżyje. <laughs> Zresztą tu o tobie taka ciekawostka, jesteś też człowiekiem, który dożyje końca świata, żeby już więcej nie spoilerować w pewnym no. sensie. Czy jeżeli czytaliście taką książkę jak Kłamca... Mówiłeś zresztą o Kłamcy już... W, jednym, w jednej ze starszych. Wspominałem, wspominałem, od tego czasu skończyłem kłamce i jest bardzo fajny. I właśnie, pojawia się tam taki bohater, który nazywa się Mando i jest panem Stevena Kinga. No nie jest to przypadek, prawda? No nie jest to przypadek. Z Kubą, ćwiekiem znamy się dosyć dobrze, ale to nie jest tak, że on mnie po znajomości umieścił w tej książce. Kuba kiedyś organizował przy dwóch pierwszych tomach konkursy: kto znajdzie najwięcej nawiązań do popkultury w danej książce, ten wystąpi w kolejnym tomie. No, i ja wygrałem ten konkurs przy drugim tomie kłamcy. I miałem do wyboru albo mała rolka w trzecim tomie, albo duża rola, duża rola w tomie czwartym. Wybrałem tom czwarty. Nie, a jak to jest o sobie czytać jako bohaterze? No, strasznie fajna sprawa to jest. Kuba w zasadzie przy pomocy takich kilku prostych trików tworzył w zasadzie idealną postać. Ja kilka razy miałem taki przypadek, że czytając myślałem o czymś, a za chwilę ta postać o tym myślała. A że jeszcze ja lubię sam się z siebie śmiać, no a kilka razy umieścił mnie w dość komicznej scenie. Rewelacja po prostu. Zresztą w bardzo fajnych okolicznościach czytałem tę książkę, bo akurat podróżowałem po Europie. Nie w Paryżu, ale we Włoszech. Również czytałem ją w samolocie, a w książce też podróżuję samolotem. Także no... Dużo punktów wspólnych było między tym, co się działo akurat w moim życiu i tym, co się działo w książce, czyli strasznie fajna lektura, ale przez to też nie mogę obiektywnie ocenić tej książki, bo nie ma nic w kłamcy 4, co by mi się nie podobało. No, ja tutaj nie chcę dalej spoilerować, ale wiesz, mamy rok 2012, więc jest tak, no, całkiem niedaleko, prawda? Mówisz, w samolocie może, mo, może warto obok ciebie się trzymać, jakby nadchodził koniec świata, nie wiem. Może, może coś w tym jest więcej, nie tylko przypadek. Okej, okay, no ale nie jestem tutaj ze względu tak, na kłamstw, tylko tak jak mówisz, jestem fanem Stephena Kinga, który, no powiedzmy, od 10-11 lat w internecie udziela się jakoś. Tworzę polski serwis Stephena Kinga, od roku zacząłem nagrywać podcast i ogólnie bawię się tym. Myślałem w jakim kontekście będziemy rozmawiać o Stephenie Kingu, bo, bo jest to autor no, mamy tu jedną audycję, godzinę co można powiedzieć w godzinę o Stephenie Kingu cholera, no z każdej strony do tego można podejść. Jest to facet, który napisał tyle książek i tyle dobrych rzeczy i Zastanawiałem się jak to ugryźć od której strony i pomysł padł taki żeby trochę popatrzeć na ten świat który Stephen King wykreował. To jak zrobił alternatywną wizję stanu Maine. No to jest coś co mnie w pewnym momencie strasznie zachwycało i tu się przyznam, że jak byłem młodszy, ja znałem, nie wiedziałem w ogóle że istnieje coś takiego jak to prawdziwy stan Maine. Ja myślałem, że Maine jest wynalazkiem całkowicie Stephena Kinga. Jakże było moje wielkie zdziwienie, jak odkryłem, że na mapie Ameryki faktycznie jest stan Maine. Dan Main to jest taki pierwszy pakiet nawiązań, z jakimi mógł mieć do czynienia polski czytelnik, bo u nas Mroczna Wieża, do której my później dojdziemy, bo to wszystko się później zazębi, została wydana dopiero w 2002 roku, czyli my mieliśmy ponad 10 lat czytania Kinga bez znajomości Mrocznej Wieży, a wtedy nawiązania właśnie były tylko, tylko te małe miasteczkowe, tylko te w granicach właśnie alternatywnego stanu main. I dla mnie to jest przewspaniały okres. Strasznie miło to wspominam. No bo był to okres, kiedy ja poznawałem Kinga dopiero. Po raz pierwszy czytałem jego książki i no wszystkie te nawiązania były dla mnie nowością. No i jest to, jest to coś, co ja uwielbiam u Kinga. Dodajmy do tego, że to był też taki ciekawy okres, nie wiem, może część słuchaczy jeszcze niewiele, jak chociażby już w latach 90 się czytało, no to nie było jeszcze internetu, właśnie w polskich były te mniejsze strony, które zresztą też już ty, ty robiłeś, już tam działałeś. W 90 jeszcze nie, ja w XXI wieku to się zaczęło, no w 90 to jeszcze stron nie było w Polsce, internetu w zasadzie nie było. I to właśnie tak wtedy wyglądało, że ja wchodziłem do księgarni mniej więcej raz w tygodniu szedłem do księgarni zobaczyć, czy na półce leży jakaś nowa książka. Nie miałem pojęcia, czy coś wyszło, czy coś zostało w Polsce wydane. W ogóle nie, nie znałem listy wydanych książek Stevena. Nie wiedziałem, co jest nowością, co jest wznowieniem, co jest jakimś starym wydaniem. No i bez żadnej wiedzy. Nie, nie było wtedy możliwości, żeby cokolwiek sprawdzić i cokolwiek się dowiedzieć w przód. Także każda taka informacja płynąca z książki była, była dla czytelnika nowością. No i wtedy też to zupełnie inaczej się odbierało, prawda? Jak te znajome miejsca wracały tak z Nienacka, no. kiedy nie wiedziałeś, prawda? a tu nagle też czytasz... o Castle Rock, ja już gdzieś słyszałem tą nazwę, to było w tej tej książce. Teraz to już jest troszkę inaczej, bo można podejść do lektury z tą wiedzą. Ale może jeszcze troszkę się cofniemy, nim, nim bardziej się przyjrzymy tym miejscom. Sam Stephen King um, jeszcze. Jak można w skrócie tego autora określić? Masz jakiś taki pomysł? Masz może już przygotowany taki skrót, wiesz, wstęp dla osoby, która zupełnie nie zna Stephena Kinga i musisz no w pięciu zdaniach coś powiedzieć o nim. Wiesz co, ja ci powiem tak, Kiedyś ja strasznie walczyłem z tym całym wizerunkiem króla horroru, bo kiedyś King był określany mianem król horroru. Teraz już z tym tak nie walczę, bo wydaje mi się, że teraz już sam King udowodnił, że z horrorem owszem ma wiele wspólnego, ale ma także bardzo dużo wspólnego z wieloma innymi gatunkami. Nie umiem określić tego człowieka, przecież to jest już... Prawie, żebym teraz nie skłamał, 40 lat kariery wydawniczej, gdzie w zasadzie każda dekada przynosiła jakieś nowości. Widać różnice, widać jak ten autor ewoluował. Widać jakieś punkty przełomowe w karierze i tak naprawdę można go nazwać królem horroru, ale równie dobrze można nazwać, nie wiem, pisarzem obyczajowym, pisarzem fantastycznym. Także bardzo ciężko jest określić w, w kilku zdaniach i nigdy nie zastanawiałem się nawet. No, nie widziałem też celu, żeby to robić. Ile książek King napisał? Jest jakaś taka ograniczona lista? A wiesz co, przed nagraniem tak sobie myślałem, że w końcu muszę to policzyć, bo... Już tyle razy mi to pytanie zadawano, a zawsze odpowiadam, nie wiem, nigdy nie liczyłem. Będę sobie musiał chyba kiedyś policzyć te książki, żeby mieć już konkretną liczbę. Około 60, ale czy więcej niż 60, czy mniej, to tak naprawdę to nie mam pojęcia. Jest lista, no, jest lista zamknięta, no, chyba nie ma pisarza. To znaczy nie, no nie. No, ta lista jest cały czas otwarta, książki się ciągle tworzą i mam nadzieję, że jeszcze cała masa jest w szufladzie która będzie się ukazywać jeszcze wiele lat po śmierci pisarza. To jest autor bardzo, bardzo płodny. Tak, on, on sam twierdził niedawno w jakimś wywiadzie, że ma około 40 takich zaczętych i niedokończonych, chociaż w innym wywiadzie mówił co innego, także to też tak ciężko brać te jego słowa. Dokładnie mam wrażenie, że często się myli w tych wywiadach i sam sobie zaprzecza. Ale tak, jest to autor płodny. Przez długi okres wydawał po dwie książki rocznie. Na początku kariery, między innymi dlatego zaczął pisać pod pseudonimem, bo wydawca powiedział mu, że to jest źle, źle odbierane, gdy pisarz wydaje więcej niż jedną książkę rocznie, więc wydawał jedną pod swoim nazwiskiem i wypuszczał kolejne pod pseudonimem. Później, jak już jego pozycja się ugruntowała, to mógł sobie pozwolić na dyktowanie zasad, więc no, przez długi czas wypuszczał po dwie książki rocznie. Teraz to jest już chyba od kilku lat. Jedna rocznia, ale to też tak do końca Nie jestem pewien. Jakoś trzeba było scharakteryzować tą prozę Kinga, o czym, czym on się zajmuje. Dla mnie taką pierwszą myślą zawsze, jeżeli myślę o Kingu, właśnie może nawet nie jest horror, ale jest zbudowanie takiej zamkniętej zawsze, zbudowanie społeczności i pokazywanie relacji społecznych. No i przeważnie tego, jak te relacje się w pewnych okolicznościach potem sypią. To jest gdzieś pierwsza myśl, która się kojarzy. Przynajmniej mi ze Stephenem Kingiem zawsze. To jest takie przejście do tego tematu, o którym chciałem mówić właśnie o tych jego miasteczkach. No powiedzmy najpierw budowanie tego stanu, alternatywnego stanu Maine, który jest zapełniony różnymi miastami, w których dzieją się fantastyczne rzeczy. Jest to o tyle nietypowe, że właśnie te miasta wracają, bohaterowie wracają w różnych książkach i King buduje taki cały swój, całą alternatywną wizję swojego stanu, w którym mieszka. The people live in Maine, of course there's nowhere else to live with the rider. You're calling to your daughter and his war. Some dumb rednecks, a disappointing resolution. Here in Stephen King's name. Tak. Ale jeszcze dwa zdania o tym horrorze. Jasne. Tak, tak naprawdę. Mm, określenie król horroru przygnęło do Kinga przez filmy. No bo książki Kinga to tak jak mówisz, to są relacje między zwykłymi bohaterami z horrorem w tle. Ten horror rzadko kiedy wysuwa się gdzieś na pierwszy plan. Na pierwszym planie mamy relacje między zwykłymi ludźmi. Mamy małe miasteczka, mamy małe społeczności i gdzieś tam przebija się ten horror. Film, to, film pokazuje to trochę inaczej. Film yy, zrobił z Kinga króla horroru no i myślę, że nawet troszeczkę mu może tym zaszkodził na jakiś czas, ale, ale wyszedł z tego obronną ręką. Natomiast to co mówisz, alternatywny stan mail. Dokładnie, King od początku swojej kariery chciał stworzyć na początku swoje własne miasteczko. Zresztą on podkreślał w wywiadach, że ktoś mu kiedyś powiedział, pisz o tym co znasz. I wtedy on to odrzucił, no bo wychował się na wsi, która wydawała mu się strasznie nudna, i nie widział sensu pisania o tym. Chciał pisać powieści fantastyczne, chciał pisać opowiadania z pogranicza grozy, opowieści niesamowite, no i pisał takie, takie bzdurki na początku, a potem odkrył, że może faktycznie wykorzystać to, co go otacza, czyli, czyli jako podłoże do książki wykorzystać małe miasteczko i relacje między ludźmi żyjącymi, żyjących w nim. No i tak naprawdę od początku swojej kariery pisarskiej już to próbował robić. Bo jak spojrzymy na choćby na dwie pierwsze książki, w Kerry stworzył małe miasteczko. W miasteczku Salem to samo. Z tym, że no, to nie będzie chyba duży spoiler, tam w, w, w obu książkach nie zostało zbyt wielu bohaterów, żeby ciągnąć to dalej. Szczególnie Szczególnie to widać w miasteczku Salem, no bo miasteczko Salem jest takim właśnie prototypem Castle Rock. To jest pierwsze takie miasteczko, które on tak naprawdę stworzył, utworzył, rozpisał bohaterów, rozpisał relacje między nimi, my się z nimi poznaliśmy, no ale książka opowiadała o ataku wampirów na małe miasteczko, czyli można się domyślić, że po wszystkim zostanie nam miasto Widmo. No a kolejnym krokiem było właśnie Castle Rock. I w Castle Rock on już nie popełnił tego błędu. Najpierw mieliśmy tam seryjnego mordercę w Martwej Strefie, potem mieliśmy psa z wścieklizną w Kujo, potem były jakieś tam może jeszcze opowiadania, ale tak naprawdę to nie było nic takiego, co mogłoby wstrząsnąć miasteczkiem, jak atak wampirów. Nic, co mogłoby yy, no, uniemożliwić mu dalsze pisanie yy, o tym miasteczku. Sklepik z marzeniami? Ale Sklepik z marzeniami to jest już teoretycznie ostatnia książka Castle Rock. On sobie w pewnym momencie postanowił, że no już za długo ciągnie o tym jednym mieście historię i czas je zakończyć. A, a że to było takie jego pierwsze jakby dziecko, to stwierdził, że zakończy je z pompą. Nie, nie, nie da mieszkańcom odpocząć. Napisał coś, co on sam nazwał trylogią Castle Rock, z tym, że no, to są takie w zasadzie mało powiązane historie. Mroczna połowa nowelka, czy opowiadanie, no, jak zwał, tak zwał, polaroidowy pies w zbiorze 4 Po Północy i właśnie ostatnie sklepik z marzeniami, w którym teoretycznie żegna się z miasteczkiem, z tym, że y, tak naprawdę nie potrafił się pożegnać, bo wraca do niego od tamtej pory wielokrotnie. I co jakiś czas rzuca nam już, już, już nie może jakieś rozbudowane historie, ale takie smaczki. Wiadomo, kto został następnym przerywem. wiadomo, że miasteczko się rozbudowało, i że powstało na nowo, z tym, że już, już nie było książki, która by była całkowicie umiejscowiona w tym. King to tworzenie miasteczka, już potem przerabia w jego twórczości, no to ciągle ciągle wraca. Castle Rock było pierwsze, stwierdził, że troszeczkę może już za dużo jest o tym jednym i zaczął tworzyć kolejne. I istnieje nawet taka mapka, jedna jest zrobiona przez fanów, ona jest niekompletna, ale jedna jest na stronie oficjalnej Kinga. Taka mapka tu ci prześlę linka i na niej masz zaznaczone prawdziwe miasta i fikcyjne. To też nie są wszystkie, moim tak, tak, tak mnie się wydaje, ale no, wytworzył tego dosyć dużo. Stworzył się tak jakby stan main alternatywny połączony z tym prawdziwym, bo w tym alternatywnym prawdziwe miasta też się pojawiają. Na mnie chodzi o to, jak może jakoś kto mniej czytał Kinga, że on po prostu wymyślił sobie, że tu stoi miasteczko Castle Rock, tu stoi miasteczko Derry i tyle. Nie, on Całe to miasto, no on, on je tak plastycznie zawsze przedstawia te swoje miejsca, że wydaje nam się, że one żyją, że, że to są prawdziwe miejsca. I dlatego też potem, kiedy jeszcze wracają, kiedy mamy nawiązania, no bez znajomości geografii Stanów Zjednoczonych ciężko, ciężko by było wręcz yy, odróżnić, które miasto jest prawdziwe, a które jest wymysłem Kinga. Tak naprawdę bardzo fajnie się to czyta kilka razy, bo czytasz te pierwsze książki i gdzieś tam jest tylko wspomniane, że miasteczko sąsiaduje z jakimiś innymi miastami, a nie wiem, 15 lat później on zaczyna rozbudowywać te kolejne miasta, na które ty wcześniej jako czytelnik nawet nie zwróciłeś uwagi, bo one były tylko wspomniane. Zapewne King ma gdzieś w domu wielką bazę danych wszystkich bohaterów, wszystkich miast i tylko sobie przebiera kogo dzisiaj umieszczę gdzie i, <grybujesz> i jakie miasto dzisiaj bierzemy na warsztat. No, no to właśnie mam do ciebie pytanie teraz jako do fana, no bo ja czytałem wiele książek Kinga, ale Raczej do książek nie mam zwyczaju wracać, więc przeważnie czytam raz i, i tak przez całe życie tego Kinga czy, czy, czy, czytam raz, czytam z dwie książki do roku, trzy Kinga zawsze, ale jakoś nie mam tego tak wszystkiego ułożonego. I jak King trzyma spójność tych wszystkich miejsc? Bo właśnie, tutaj jakieś miejsce całkowicie zostaje zniszczone, tutaj co, coś się dzieje, coś się dzieje, czy on potrafi zapanować nad spójnością i ominąć jakichś takich rażących błędów w tym swoim świecie, w stylu, że na przykład już zniszczone miasto występuje 10 lat później, kiedy by go tam nie powinno być. Jeżeli nadal ograniczamy się tylko do tego stanu main... No nie, nie mówię o Mrocznej Wieży, prawda, bo tam się... No, światy równoległe, tam się różne rzeczy dzieją. To, to tak, on trzyma spójność. Tutaj też nie jest znowu tak, żeby jakoś aż tak mocno eksploatował dane miasteczka. Tak naprawdę... Tylko dwa miasta tak są, wysuwają się naprzód w tej liście, Castle Rock i Derry, a pozostałe owszem, pojawiają się często, ale bardziej jako wzmianki. I, i czasami jedna, jedna książka powiedzmy rozgrywa się w tym miejscu, ale trzyma spójność. To, to nie jest znowu. To nie jest znowu aż tak napięte uniwersum, że nie ma gdzie co wcisnąć i, i łatwo błędy. No, no tutaj y, ma mnogość bohaterów, może co chwilę dokładać nowych i ja nie zauważyłem jakichś rażących błędów, a jednak mamy całą historię Derry, które tak naprawdę w, miast, w, w powieści to, historię tego miasta, my śledzimy od... Chyba od dzikiego zachodu. Tam jest rozpisana cała historia miasteczka w takich przerywnikach między poszczególnymi częściami. No i w to to miasteczko też dostno. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, miasteczko dostaje. Miasteczko potraktowane jako bohater zostaje. No, może nie tyle zniszczone, co yy, miasteczko. Yy, Doświadcza turbulencji. O, o, <śmiech> a ono później jeszcze wraca w kolejnych powieściach, i bohaterowie wspominają wielką burzę z lat 80. wspomina jak tam część miasta się zapadła i to wszystko trzyma, to wszystko ma ręce i nogi. Chociaż ja też nie wiem, ile w tym zasługa Kinga, a ile jakichś jego pomocników. No bo tak jak mówię, na pewno on dysponuje jakąś ogromną bazą danych. Plus, tak jak to nie tylko w tym konkretnym uniwersum, a pewnie w wielu innych, fani trzymają rękę na pulsie. No King ma asystentów, którzy właśnie są od tego by mu pomagać w takich sprawach. No, żeby nie popełniał takich błędów. To jest dobre słowo, które teraz użyłeś. Uniwersum. Bo to, co stworzył King, jeszcze przed tymi światami równoległymi, które tak zapowiadamy, zapowiadamy, ale tak będą, będą jeszcze niedługo. Ale już jeżeli patrzymy na ten sam stan main, to to właśnie można porównać, nie wiem, z Gwiezdnymi Wojnami, z Władcą Pierścieni, czyli z takim światem fantastycznym. Tylko, że u Kinga jest ta różnica, że jest to taki świat zaraz obok, który gdzieś tam jest, przejdź ulicę, pojedź do miasta obok i, i trafisz do tego fantastycznego świata już. Ten Na pewno jest to jakiś stworzony przez niego świat, z tym że osadzony w naszych realiach. No bo tutaj no nie można powiedzieć, że nie mamy do czynienia z fantastyką, bo są elementy fantastyczne, ale sam świat jest zbudowany na fundamentach nie mających wiele wspólnego z fantastyką. No to są nasze miasta, w których my byśmy mogli żyć. tak? No ale wydaje mi się, że można mówić o jakimś tam uniwersum. No, stworzył swój świat ograniczający się do stanu Maine. Teraz powoli zaczyna tworzyć nową Florydę. Żartujemy, że to będzie właśnie taki nowy stan main, bo King pół roku mieszka w Main, a pół roku mieszka na Florydzie i zaczyna pisać teraz coraz więcej swoich książek umieszczać na Florydzie. Niedługo może stworzy alternatywną ziemię, jak jeszcze trochę pojeździ, no ale... Yy... Pomysł na rozwiązanie kwestii kryzysu i wszystkich problemów w Polsce sprowadzi tutaj Kinga, żeby zamieszkał. On zacznie pisać książki gdzieś, nie wiem, o Wrocławiu czy gdziekolwiek go sprowadzimy... No i potem będzie, wiesz, nowa atrakcja turystyczna i po prostu będą się fani zjeżdżać z całego świata. Dery jest całkowicie wzorowane na Bangor, czyli na y, rzeczywistym mieście, które tak naprawdę jest dość blisko Dery i które też pojawia się w prawie wszystkich książkach. A Dery to jest kopia Bangor. I tak naprawdę, gdybyś ty teraz poleciał do Bangor, to mógłbyś dostać mapkę i przejść się y, ulicami z książek Kinga. Zwiedzić y, bibliotekę publiczną, trafić y, w konkretne miejsca, zobaczyć konkretne pomniki, konkretne budynki. Chodzi mi o to, że fikcyjne miasto, które jest kopią prawdziwego, funkcjonuje i tak w książce. Zmierzam do tego, że to takie troszeczkę jednak dziwaczne zagranie jest. Stephen King no, stwierdził, że trzeba pisać o tym, co się zna, więc tak będzie, tak będzie najłatwiej. Zmienił, zmienił nazwę tego miasta, ale... ale umieścił tam, wiesz, naprawdę charakterystyczne punkty wspólne jest. Plastikowy pomnik Drwala, który jest dość znanym, dość znanym miejscem Bangor. A tutaj u nas w naszym, w naszym kingowym świecie ten pomnik stoi w Derry, a nie w Bangor. Ale tak naprawdę wiele miast jest właśnie wzorowanych na prawdziwych miastach. Są urządzane wycieczki. To z, z, wcześniej robili fani. Przygotowywali wycieczki po na przykład wyciecz, wycieczka drogą Stukostrachu, strachu, wycieczka drogą to... Wycieczka drogą Langolierów i zwiedzało się te miejsca, które pojawiły się w filmie albo w książce. Ale teraz już prawdziwe firmy turystyczne organizują wycieczki śladami na przykład jakiejś powieści. Można polecieć na Florydę i, i zwiedzić... Yy rękę mistrza. Można, z, można zwiedzić więzienie Shawshank. To nie jest oczywiście prawdziwe więzienie, ale to więzienie, w którym był kręcony film. Zresztą tam wiele filmów więziennych było kręconych tak naprawdę. A z takiej ciekawostki, jak to jest zorganizowane? Czy King jest jak, nie wiem, George Lucas i pobiera tego swojego centa od y wszystkich takich wycieczek, tak dalej? Nie, Czy to nie, jest nie. raczej? Tak, to znaczy, nie wiem, nic się o tym nie mówi, ale to nie jest tak. To y Lucas to jest jednak... Y biznesmen i w tym przypadku wszystko jest za pieniądze w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tutaj nie, to jest jednak troszeczkę inna bajka na inną skalę i no, trochę bez sensu by było. Chociaż no bez sensu, no Lukas pobiera za takie rzeczy. No King wydaje mi się, że nie, nie sądzę. Nigdzie nic takiego nie słyszałem. To u nas nie do końca też jest znane w Polsce chyba aż tak, mo, może ja nie wiem, nie znam tego, ale w Polsce Kingomania chyba nie sięga do takiego dużego poziomu. Nie, to nie jest na taką skalę. Ja, kiedyś, jak mieliśmy taki lepszy kontakt z wydawcami, jak była premiera książki, to zwykle w jakimś radiu się wypowiadaliśmy, opowiadaliśmy o tej książce, to właśnie ludzie zadawali takie niestworzone pytania, czy, czy w księgarni ustawiały się kolejki z rana, czy... Jak byłem, nie wiem, w Empiku to słyszałem jak ludzie, co ludzie opowiadają o tej książce. No bez przesady, to nie jest ta skala, nie? to nie jest Harry Potter. To są jednak dużo mniejsze nakłady i no, dużo mniejszy fandom, ale też taka prawda, że jak spojrzysz na y, polskie środowisko fanów fantastyki, to nie wiem czy jest inny pisarz, może Terry pracę, ale nie wiem czy jest jakiś inny pisarz, który miałby taką grupę fanów. No bo nawet jeżeli my jedziemy w 10 osób na jakiś konwent, to i tak jest, to jedyna taka chyba zorganizowana grupa fanów jakiegoś pisarza. Ja przynajmniej nigdy nie widziałem, żeby gdzieś pojawili się fani w koszulkach po prostu z jednym nazwiskiem, jedne, jednego kolesia, który pisze książki. Także no jest to może niewielka skala, jest to na, na, na, na niedużą skalę, ale, ale jednak jest, a innych fandomów pisa, pisarzy chyba, chyba nie ma. Powędrowaliśmy trochę tak na bok, wróćmy do tych miasteczek. <grych> King doszedł już do bardzo dużej wprawy w kreowaniu społeczności, czy to w mieście, czy uwięzionej w sklepie, no po prostu ta, jednak tutaj to jest ten jego konik chyba kreowanie społeczności, aż wreszcie chyba też doszedł do tego, że nie musi robić jednego miasta na kartach iluś stron, bo potrafi w jednej książce wykreować w taki sposób miasto, tu rzeczywistość, a potem ją, no nie będę mówić co potem z nią robić, bo... Może już też nie spoilerujmy, jak niektóre książki się kończą. W każdym razie takich jeszcze kilka, kilka miast, jakieś, które ci wpadły z typowo od Kinga w pamięć w głowę, kilka miejsc, takich typowych zamkniętych, mainowych, o których by było można teraz warto wspomnieć. Pokazy Lokiderie, pierwsze co przychodzi mi na myśl, to wyspa Lit Little Tall. Little, Tall, Little Tall Island. Mm. Co się tam działo na tej wyspie? Ale to, to już jest dużo mniej utworów niż, niż tak jak w przypadku Castle Rock i Derry. Na Little Toll mieliśmy też dosyć długą historię, ponieważ tam rozgrywała się najpierw Dolores Claiborne, potem Sztorm Stulecia, a to ciekawe, tak naprawdę nie było powieści Sztorm Stulecia, tylko powstał scenariusz. scenariusz do filmu, który potem został wydany w postaci książkowej. Czyli tak naprawdę tutaj pierwotnym medium jest film, i potem jeszcze chyba tylko było jakieś opowiadanie, ale no to i tak są już trzy utwory. Nie przypominam sobie, czy coś jeszcze rozgrywało się przez większą część w no, tym nie, miejscu, ale na pewno King do niego wracał i King jeszcze wspominał o, o nim. Pojawia się w postaci takich drobnych nawiązań, bo to... Y z jednej strony te miasteczka mogą służyć jako miejsce akcji w powieści, a z drugiej strony one cały czas się przewijają w postaci krótkich nawiązań. Gdzieś tam są wspomniane, gdzieś widzimy y, jakiś nawet tylko napis na koszulce, że ktoś powiedzmy studiował na uniwersytecie w Derry powiedzmy, albo ktoś jest właśnie z Little albo ktoś jest z Castle Rock. Nie chodzi mi teraz o takie miasta przewijające się przez wszystkie y, przez, przez różne powieści Kinga, opowiadania. Ale bardziej o takie miejsca, które on stworzył, które tak jakby automatycznie kojarzysz poza tymi trzema miastami. Na przykład, no, mi, dla mnie taka pigułka kingowa jak Chester's Mill, mhm. czyli, czyli to miasto, w którym się dzieje akcja pod kopułą, tak, o ile teraz nie mylę. Tak, tak, a to też jest cały no. blok miast koło siebie. Chester's Mill jest koło Castle, koło Tracker's Mill, w której rozgrywał się Rok Wilkołaka. Koło Moton, które przewijało się gdzieś tam, i. Powiem ci tylko tyle, że po prostu znając te książki, no w Main muszą mieszkać tylko szaleńcy. Tam żadna <głos> normalna osoba nie będzie tam jeszcze mieszkała po tych wydarzeniach, które się tam dzieją. Ale tam, tak, to znaczy, nie chcę tutaj uogólniać, ale. King pisze o prowincji stanu Maine, a stan Maine już jest prowincją Stanów Zjednoczonych, no i wydaje mi się, że tam jednak dużo osób, które tam mieszka, to może nawet sobie nie zdawać sprawy, że sąsiaduje z nimi koleś. Chociaż nie, tutaj może już trochę popłynąłem za mocno, może już przesadziłem no, o tym, że King jest kimś sławnym i kimś znanym, to na pewno wszyscy tam wiedzą, ale niekoniecznie y, czytają jego książki. Nie, Ja mówię o tym też fantastycznym y, stanie, który stworzył King, to tam jeszcze robią mieszkańcy, prawda? jeżeli tutaj co drugie miasto... Kończy się całkowitym wyludnieniem w okolicznościach dosyć szybkich i dramatycznych. No, no nie wiem, byłeś ostatnio w Salem, o nie, no już nie istnieje. Byłeś tam, a nie, już nie istnieje. Wiesz co, miałem wujka w Chester no. Ale jak Kurczę. to się? Bo <głosy> no, no, Berlin? Nie no, no, połowa miasta nie żyje. No, pojadę odwiedzić mam, mamę w Dery, no. <głosy> nie, ma, nie ma, też ma, już nie żyję. wielkiej powodzi. No, <głosy> Dokładnie, kto, kto mieszka w stanie Maine? Skąd haven, się To był opanowany przez kosmitów. Haven w zasadzie nie istnieje. To nie jest miejsce do życia, to genigowy <głosy> stan Maine. Może dlatego teraz za Florydę się zabrał, bo już stwierdził, że jego bohaterowie z książek w May, no już jednak trochę wyludnienie się zaczęło, jakiś eksodus do innych Stanów Ameryki. No właśnie ja na początku, pamiętam jak czytałem Kinga, zupełnie na samym początku, się zastanawiałem, czy jak to długo można ciągnąć. No bo to aż na, nienaturalne zacznie się robić, jeżeli bohaterowie zaczną się dziwić, że coś nadnaturalnego się wydarzyło. No bo tak naprawdę w pewnym momencie pojawią się wampiry, to oni powinni ziewnąć, a wampiry tam nic nowego. Mój wujek już walczył z wampirami dwa miesteczka dalej. Nie? Albo pojawią się kosmici, to też dla nich nie powinno być nic. Powinni to przyjmować jak, jak nie wiem, jak my wiadomość, że wieczorem będzie padać. Ale no King jednak tak wydaje mi się, że jednak wyszedł obronną ręką z tego. Na razie, póki co? Wybrał sobie wiadomości w stanie Main pod wieczorne wydanie wiadomości. Które miasteczko dzisiaj zamiast pogody byłaby babka po prostu przy mapie stanu i by tak miasto skreślała, jakieś, tak czarną chmurkę naklejała. Całe wiadomości by były w zasadzie się z samych skrótów składały. Witam Państwa. Pochmurna, deszczowa pogoda nareszcie dała za wygraną. Nadchodzący tydzień będzie i cieplejszy, i bardziej słoneczny od poprzedniego. Wampiry zaatakowały miasteczko Starek. Natomiast Chester Mill jest nadal odcięty od świata wielką kopułą. W Castle Rock zginęło dzisiaj tylko 30 osób. Ciśnienie stabilne, cały czas nieco powyżej 1000 hektopaskali. To wszystko w tym wydaniu Prognozy Pogody. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Tak, no w, pewnym momencie, w pewnym momencie to faktycznie mogłoby dojść do absurdu, ale ja jeszcze nie mam takiego wrażenia. Żebym przesadził, nie wiem. No to to jest właśnie to, że to jest taki stan zaściankowy, prowincja i masz takie właśnie fajne wrażenie. On robi te małe miasteczka, które tak jak wspomniałeś są prowincją na prowincji tak naprawdę. No i to robi świetne wrażenie, jest po prostu świetnym wymarzonym miejscem do, do tego, o czym wspomnieliśmy, do kreowania społeczności, do wkładania elementów horroru. Super, to się po prostu sprawdza. Dery, czyli to główne miasto, jest zresztą od podstaw tak utworzone, że to jest miasto, miasto złe że jakieś tam dziwne moce pod nim przepływają. To jest takie miasto, że ci ludzie są źli, ci ludzie nie zwracają uwagi na takie rzeczy. To Od, od początku jak powstało to miasto, to już było wyjaśnione. Także tak naprawdę w dery mogą się dziać cuda, a ludzie nawet na to nie zwrócą uwagi za bardzo. Także tutaj sobie taką furtkę zostawił, tak sobie chyba ułatwił, żeby, żeby dłużej móc pociągnąć jakieś niesamowitości w tym mieście. Potem właśnie King poszedł jeszcze o krok dalej. Bo sam stan main mu nie wystarczał i powstała mroczna wieża. Tak jest, to znaczy mroczna wieża u nas w Polsce dopiero w XXI wieku się pojawiła, w Stanach powiedzmy trochę szybciej, ale te pierwsze tomy, no to jeszcze było takie troszeczkę, no takie, takie błądzenie. King jeszcze, jeszcze wtedy. Tak mocno nie pojechał po bandzie jak w tomach ostatnich, czyli tak naprawdę te silne, silne, mocne nawiązania, te wszystkie przeplatania się światów ogromne zaczęły się dopiero w tym XXI wieku, jak King zaczął kończyć Mroczną Wieżę. No ale czym jest Mroczna Wieża? Mroczna Wieża to są, można scharakteryzować jednym zdaniem, są światy inne niż te. Czyli mamy nieskończenie wiele, zakładam, że nieskończenie wiele równoległych światł, y, no, między którymi bohaterowie skaczą sobie i też pojawia się właśnie w końcu ten nasz świat i ten nasz sam made. No to stwarza możliwość też pewnego recyklingu raz bohaterów, które, których King stworzył już wcześniej. Straszny spoiler, więc jeżeli chcecie dopiero wziąć się za mroczną wieżę, no to możecie teraz tak na... 5 minut wyłączyć, bo pozwala to też, żeby sam King stał się bohaterem swojej powieści. No jest to dość duży spoiler. Właśnie od momentu, jak on sam staje się bohaterem powieści, to już się robi jazda kompletna. Wszystko się łączy z wszystkim. Świat fikcyjny ze światem rzeczywistym już wyraźnie jest powiedziane, że to jego uniwersum jest światem fikcyjnym, chociaż też pewnie nie wszystkie miasta. No, robi się jeden wielki kogelmogel tak naprawdę. Mroczna Wieża jest strasznie ciekawą rzeczą właśnie, bo on ją zaczął pisać, nie wiem, w którym, w 70 którym roku, tak? Był po raz pierwszy rewolwerowiec opublikowany, czy jaki to był rok? Opublikowany chyba w 82, już sprawdzam, ale pisany, za, zaczął go pisać dużo wcześniej. No to jest fascynujące, bo widać jak się jak się te zmienia styl sam Stephena Kinga z tymi kolejnymi książkami. W połączeniu z tym, co się dzieje w samych w samej tych książkach, no to można od odnieść wrażenie, że cała ta roczna wieża tak naprawdę jest taki konstrukt, który trzyma cały ten świat Kinga, łącznie z Main i tak dalej, że to jest taki właśnie schody w środku wieża, wokół której cały ten świat Kinga gdzie indziej stworzony się rozpuściera. No to jest coś fajnego. Jak King wydawał te ostatnie tomy, ja strasznie chciałem, żeby on się z tym jednak wstrzymał, żeby ten siódmy tom rocznej wieży był tą ostatnią książką jego, która się pojawi. Książką, która zakończy, to całe uniwersum, zamknie. Z tym, że no to było niemożliwe, no bo by chyba ją musiał napisać i trzymać w szufladzie aż do śmierci, co no jest nierealne. No z tym, że tak jak mówisz. Yy... Mroczna wieża łączy wszystkie światy. Wiemy czego się tam spodziewać. Kilka razy miałem coś takiego, że wydawało mi się, że już zaczyna przesadzać. Ale też przyzwyczajałem się do tego. No bo tam pojawia się zaczyna się w pewnym momencie pojawiać tyle nawiązań nie tylko do Kinga. Gdzieś tam się pojawia Harry Potter, gdzieś się pojawia Spider-Man. W zasadzie zaczyna się robić papka kulturowa prawie tak jak w dwóch ostatnich tomach Kłamcy. No ale fajne jest to, że to właśnie łączy i zaczyna spajać te wszystkie jego książki, chociaż według mnie właśnie w tym momencie zaczynają się robić troszeczkę nieścisłości. I King Przestał powoli chyba trzymać w pewnym momencie rękę na pulsie, ale to dlatego, że tę całą sagę pisał bardzo długo, to się rozwlekło w czasie. On w pewnym momencie zatrudnił sobie tutaj taką panią, która się nazywa Robin Fur. To była jego fanka, która w zasadzie dostała pracę chyba wymarzoną dla każdego fana, czyli zarabia czytając książki Kinga ponieważ King zadaje jej pytanie, powiedzmy, nie wiem, co bohaterowie mieli w plecaku. Ona czyta 7 tomów Mrocznej Wieży. Nie, wtedy nie było się, wtedy były 4. Czytała te 4 tomy jeszcze raz i pisała mu, co mieli w plecaku. On zadawał pytanie przykładowo, no jakiekolwiek, ona znów czytała. To. to był taki teoretycznie specjalista od Mrocznej Wieży, który ma trzymać rękę na pulsie, ale moim zdaniem to się wszystko troszeczkę już posypało, szczególnie wtedy, gdy wkroczyliśmy w obszar komiksu, ponieważ Mroczna Wieża także zagościła na kartach komiksów jeżeli byśmy te komiksy potraktowali jako osobne jakieś medium, osobną historię, to okej, okay, po prostu, tak jak ekranizacja. Ekranizacja nie musi być zgodna z pierwowzorem książkowym. No ale jeżeli na komiksach podpisuje się Stephen King jako w zasadzie autor historii, podpisuje się znawczyni od rocznej Wieży jako ta, która trzyma rękę na pulsie, żeby to całe uniwersum, bo w tym momencie już możemy mówić o klasycznym uniwersum, no żeby to całe uniwersum było spójne, a spójne nie jest to, ja tak tego do końca nie akceptuję. Szczególnie, że teraz wyszła nowa książka, której ja jeszcze nie czytałem, a która podobno kompletnie już nie zgadza się z komiksami. Czyli tutaj mamy jednak taką trochę ciemną plamę na... Na tym, co wcześniej mówiliśmy, o tej, o tej zgodności. Ale jakbyś teraz miał sprecyzować ten świat. Tutaj King na pewno naprawdę w pewnym momencie powiedział: OK, ja całkowicie zmieniam reguły gry, tworząc właśnie mroczną wieżę. I to, właśnie powiedzmy, z XXI wieku. Takiego zagrania jak King ja nie widziałem nigdzie, żeby stworzyć tak naprawdę teoretycznie osobne książki, bo my nie musimy ich czytać w jakiejś kolejności. Może, to znaczy, nie mówię tu już o Mrocznej Wieży, tylko konkretnie o jego, o jego takich oddzielnych książkach. Możemy tak naprawdę zacząć od sklepiku z marzeniami, a potem przejść do strefy śmierci, mimo że teoretycznie ta pierwsza kończy historię Kasyrok, a ta druga zaczyna. Są to tak naprawdę osobne powieści, które mimo wszystko tworzą jedną ogromną całość, a jeszcze dodatkowo mają jakiś taki kręgosłup, który który już zawiązuje to i trzyma, no, tworzy z tego jedno wielkie uniwersum, które poznamy tak naprawdę dopiero, jak przeczytamy wszystko. Właśnie tutaj ta wspomniałeś taka pewna otwartość tego świata, tworzy jego ramy, ale z drugiej strony jest też taki, nie jest, nie jest taki restrykcyjny. To nie jest powiedzmy Gra o tron, gdzie, gdzie to wszystko musi się zazębiać, dokładnie działać ale nie razi w oczy jakimiś niedopowiedzeniami, jakimiś błędami, powiedzmy, takimi bardzo wyraźnymi, konstrukcyjnymi, ale jednocześnie no wierzymy w tą jego rzeczywistość całą wykreowaną. Tak, a sami bohaterowie no, są jednak bardzo, bardzo realni. To jest... Mało miasteczkowy King, no to jest najlepszy King, jak i najlepsze wydanie Kinga. No. Jego postacie są po prostu postaciami z Możemy wierzyć, że takie miasteczko gdzieś istnieje, pomimo, że opisuje tak naprawdę wydarzenia fantastyczne. Oprócz Rolanda, tudzież bohaterów innych Mrocznej Wieży, on nie stworzył takich, przynajmniej ja kojarzy, takich typowych herosów, którzy gdzieś tam by się tak przeplatali wszędzie i coś by robili tych bohaterów, on no, raczej pomęczy przez dwie, trzy książki i potem zostawia. Tak, fajna jest też to, to taka już ciekawostka, że czasami jakieś bohaterze dowiadujemy się gdzieś w malutkiej wzmiance w innej książce, co się dzieje. Bo tak naprawdę, no, jak oglądamy horror, ten horror kończy się zwykle jakąś akcją. Nie wiem, zabijają wampiry, zabijają jakiegoś demona i tak czasem mnie zastanawiało, jak wygląda następny poranek. Coś czytam? No to lubię potem mieć takie, co się stało z bohaterami, jakiś taki rozbudowany epilog. U Kinga możemy potem znaleźć lo dalsze losy niektórych bohaterów, ale wspomniane już gdzieś indziej, jakoś na uboczu. To jest bardzo, bardzo miłe i te, no to są takie typowe już uśmiechy do fana. Tak, bo to są takie anegdotki, na które zwykły czytelnik po prostu, yy, to, nawet jeżeli zwróci uwagę, to, to mu jakoś nie przeszkodzi w czytaniu yy, książki. Yy, nie zaburzy mu lektury, po prostu nie zrozumie, no... Gdzieś tam został wspomniany jakiś bohater, którego on nie zna i to wszystko. A jeżeli ktoś wcześniej czytał tę książkę, no to będzie to dla niego strasznie fajny prezent. Jakbyś miał podsumować ten świat, to co stworzył King, to który etap jakby jego twórczości jest dla ciebie tym, tym ulubionym? Ciężko powiedzieć, bo no ja się już troszeczkę zatraciłem w Kingu. Ja w przeciwieństwie do Ciebie jednak czytam go wielokrotnie, chociaż teraz już troszeczkę mniej niż kiedy. Gdybyśmy rozmawiali, nie wiem, może z 5-6 lat temu, to wtedy dla mnie istniał tylko King. Jakbyś mi powiedział, że istniałem jeszcze jacyś inni pisarze, to przez godzinę pewnie byśmy się kłócili i nie doszli do porozumienia. W tym momencie czytam go dużo mniej. Chociaż odkąd zacząłem nagrywać podcast swój własny, no to muszę... Muszę, muszę to może złe słowo, ale no, muszę czytać go znów trochę więcej. Mnie to kompletnie nie przeszkadza, ale chodzi o to, że się zatraciłem już w samym Kingu. Niektóre książki czytałem naprawdę już za dużo razy. I Na przykład ja mam problem ze zrecenzowaniem Mrocznej Wieży. Nie nagrałem o niej ani podcastu, przynajmniej o, o konkretnie o, o konkretnych książkach, bo gdzieś tam krążę cały czas koło tematu. Ani nie napisałem recenzji chyba na stevenking.pl No bo... Czytałem to tyle razy i tak jestem już zatracony w tym uniwersum, że strasznie ciężko mi to jakoś obiektywnie ocenić, ale gdybym miał powiedzieć, które jednak jest dla mnie takie chyba najważniejsze, który, który etap w pisarstwie Kinga, no to będzie to właśnie te, te małe miasteczka. Castle Rock, to Derry. To jest okres, od którego ja zaczynałem czytać Kinga. To jest okres, na którym... No może wychowałem, wychowałem się, to złe słowo, bo już, już wtedy byłem starym koniem, no ale jest to okres, gdy ja poznawałem Stephena Kinga. I dla mnie Castle Rock i Derry to jest no to jest cały czas ta najpiękniejsza karta w jego historii i, i za każdym razem, gdy teraz wraca. Gdy wspomni, tylko Castle gdy wspomni Derek, gdy wspomni ten cały tam e, swój alternatywny stan main, e, no to ja po prostu podczas lektury e, nie mogę przestać się uśmiechać. To też nie jest tak, że, że King po stworzeniu tych światów alternatywnych Mrocznej Wieży jakoś kompletnie odjechał gdzieś w inną stronę, bo on cały czas wracał do tej tematyki też małej, mało miasteczkowości, Cały czas jest koło tego, jak chociażby właśnie wspomniane wcześniej Chester's Mill spod kopuły, które jest, takie, jak wspomniałem, takim kingiem, tym starym, w dużej mierze takim starym kingiem w pigułce, mimo że, że, że napisany już e, nie aż tak dawno. Tak, ja mam wrażenie, że nawet wręcz przeciwnie, po Mrocznej Wieży on urwał kompletnie fantastykę. Znaczy, nadal są elementy fantastyczne w jego książkach, ale on bardzo mocno w ostatnich latach pojechał w stronę historii obyczajowych. Przecież najnowsze jego opowiadania to są w zasadzie wielokrotnie historie całkowicie obyczajowe. Może tak na starość, wiesz. <śmiech> <śmiech> od, od fantastyki ucieka i... Ile teraz Steven King ma lat? Oj, mnie zabiłeś. 47 rok. No dobrze, to już sobie fani policzą. Urodził się. Teraz. Ja nie potrafię nigdy powiedzieć tak y, pytany z nienaska, ile ja mam lat, więc. No, ja też <laughs> zawsze muszę sobie przeliczyć. Znam tylko rok urodzenia. Jest to jeszcze. Jest to to Chodzi 65 lat. A, to jeszcze spokojnie, jeszcze. No ja tak mam nadzieję, że jeszcze z tak 10 lat popiszę jedną książkę rocznie, to jeszcze będzie 10 książek. A potem mam ogromną nadzieję, że Joe Hill zacznie kończyć jego książki. Już teraz drugie opowiadanie wydają wspólnie. Syn już nie odcina się od ojca, czyli może potem będzie wyciągał z szuflady jakieś rozpoczęte, będzie kończył, wydawał pod wspólnymi, pod dwoma nazwiskami. Tolkien do dzisiaj wydaje książki, prawda? No tak, ale wiesz, ale syn Tolkiena nie stworzył w zasadzie nic chyba samodzielnie, nie? a jeżeli stworzył, to było to dobre. No, a Hill już jest samodzielną firmą. No, Hill to już jest koleś, który ma ugruntowane, ma Wypracowane swoje nazwisko, i to też by było tak bez sensu, jakby teraz się zaczął cofać i, i w zasadzie odcinać kupony od tego, co zrobił ojciec. Ale ja mam nadzieję, że jednak czasami może to zrobić kiedyś. Całkowicie już odcinając się, jakby od tego tematu um, miasteczek, tej rzeczywistości stworzonej przez Kinga, um, do ciebie taką krótką może polecankę, czy coś takiego. Um, jakbyś miał teraz komuś, kto powiedzmy, czytał Kinga do 2005 roku, potem parę lat zasnął, jakie książki byłoby z tych nowszych najbardziej warto twoim zdaniem nadrobić i dlaczego? Moim zdaniem, z tym, że ja mam mm, no, mam charakterystyczny gust. Przykładowo ja prowadzę ten serwis stevenking.pl z Grześkiem Tupikowskim, z Nocnym i w zasadzie jeżeli jemu książka się podoba, to już ja wiem z góry, że mnie się zapewne nie spodoba i odwrotnie nie wiem dlaczego. Ja uwielbiam jednak tego Kinga takiego mocno, mocno wchodzącego w obyczaj i mocno rozgadanego. Także po 2005 roku moim zdaniem najlepsze dwie książki to jest Ręka Mistrza, w której przez jakieś 200 stron naprawdę niewiele się dzieje. Ale absolutnie świetna, to się z tobą w pełni zgodzę. I dla mnie Dallas 63 to jest po prostu mistrzostwo. Kocham tę książkę chociaż też jest bardzo mocno rozgadana no, to jest książka też bardzo duża objętościowo z tym, że przed Dallas 63 ja bym polecał jeżeli ktoś nie czytał, to wrócić do to King to jest taki autor teraz jak powiedzia się tych bardziej obyczajowych książek, że to jest no, facet, w którym praktycznie każdy coś znajdzie dla siebie bo e, tak jak teraz sobie przypomniałem, jak wspominałeś o, o Dallas który gdzieś tam na mnie czeka, bo jakoś się cały czas nie, mo nie, mogę, nie mogę sięgnąć bo jestem ostatnio książkami zasypany wręcz różnymi no to nawet moja mama mi polecała Dallas, prawda, bo przeczytała, która nie jest fanką horroru, ale z kolei Kinga bardzo, bardzo lubi i jej też to kupiłem na urodziny, bo, bo lubi Kinga z innych zupełnie utworów, jak chociażby ze skazanych na Shawshank, jak... Z zielonej Millie Kinga, czyli też takich rzeczy bardziej trochę obyczajowych, niech sobie Dolores Claiborne przeczyta. Może jej też podpasować. Może, to, to może zaprezentuję mojej mamie też. Dobry, <grym> dobry, <grym> <grym> dobry pomysł. Dzień matki się zbliża. Kto wie, może poszukam. <grym> No właśnie, już jak będziemy ten podcast emitować, już będzie po Dniu Matki chyba. Tak? A, tak, No więc, tak. to może Dzień Matki już był, już dziękuję. poleciłeś. Dziękuję ci za radę na, na Dzień Matki. Nie, ale chodzi mi o to, że, że King jest takim facetem, no, który... Kurczę, z jednej strony mamy taki typowy, typowy horror, no, z tym małym miasteczkiem w tle, z drugiej strony obyczajowe. Do tego jeszcze dochodzi ta początkowa Mroczna Wieża, tutaj te, te, te pierwsze tomy, które są kompletnym odjazdem, czyli westernem fantasy, jakoś jakby to było można nazwać. Póki, póki jeszcze King nie zaczyna bardziej yy, tam szarżować, to taki post-apo western fantasy. Yy, więc no, tutaj trzeba po prostu, ktoś coś dla siebie znajdzie. Ten facet napisał tyle książek i często tak różnych, że po prostu trzeba szukać. Tak jest. Na zakończenie, jeszcze mam dla Ciebie niespodziankę, bo Szymona nie ma z nami dzisiaj. Na pewno mu bardzo współczujesz, bo jest teraz złym dziennikarzem zapraszanym przez firmy na różne pokazy i jest w bardzo ciepłym miejscu, gdzie ma oglądać nowe telewizory, więc wyleciał dzisiaj tylko denerwuje ludzi z zdjęciami na Facebooku, jak to jest zmęczony na lotnisku, a potem zdjęciami z okna swojego hotelu, gdzie się lazurowe wybrzeże roztacza. I dlatego go z nami nie może być dzisiaj. No bardzo, bardzo mu współczujemy, że, że nagrywamy ten podcast bez niego. Ale zostawił dla Ciebie cztery krótkie pytania. Okej, okay, z tym, że no nie wiem, czy nie będę miał problemu z odpowiadaniem, ale dawaj, ważne. Vale. Zobaczymy, możemy się tak umówić, że to jest taka krótka rundka, to, to nie jest żaden sprawdzian wiedzy, <laughs> e, ale na każde pytanie damy ci maksymalnie 3 minut odpowiedzi, ok? Tak ok. Od... <laughs> Więc to są cztery krótkie pytania od nieobecnego Szymona. Co myślisz o teoriach, jakoby King nie pisał już swoich nowych książek, tylko zlecał je ghostwriterom? I to mam aż 3 minuty mówić? No to bzdury są i to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Nie no, bzdury, bzdury, nie sądzę. Chociaż... No, Pojawiło się zwątpienie. Nie no, coś takiego na pewno nie istnieje, no a co sądzę o takich teoriach? No trochę nie rozumiem takich teorii. Po co coś takiego mówić. No, tylko dlatego, że człowiek pisze dużo, to zaraz doszukujemy się jakichś spiskowych teorii. Widzisz, była, była w tym racja. King powinien pisać pod pseudonimem, jakby wydawał więcej niż jedną książkę rocznie. Ale też takie teorie, to nie przewijają się jakoś, nie wiem, w poważnych rozmowach. To gdzieś mam wrażenie, że to pojawia się, pojawiają się na, No, coś takiego pojawiło się, ja sobie przypominam chyba tylko raz w, w jakichś serwisach niedawno. No nie wiem, nie zaprzątałem sobie tak naprawdę tej głowy. Czasami było kilka przypadków ludzi z, z, z, troszeczkę z problemami na umyśle, którzy twierdzili, że King ukradł ich książki, ale to też inna bajka. Okej. Okay. Nie no, dla mnie to bzdury po prostu i tak naprawdę nie mam tutaj więcej nic do powiedzenia. Chociaż jak kiedyś yy, okaże się, że to jest prawda, to ja tutaj sobie jakąś furtkę muszę zostawić, żeby się z tego wycofać. No, no nie mówiłeś, że będziesz zjadał kapelusz, wąsy, nie wiem. No też prawda. No, więc jesteś całkiem bezpieczny. E, drugie krótkie pytanie. Czemu King nie umie pisać krócej? No, ja, ja ci mówiłem, że... Tutaj zostawił mi takie ciężkie pytania, sam uciekł dosyć daleko, być go nie znalazł. Znaczy on sam twierdzi, że cierpi na taką chorobę słowotoku no i, nie ma, i ma z tym jakiś problem. Yy... <ścoughs> nie wiem, jak to potniesz... <gry> chyba, że zostawisz mu śmiech. Te, to, tego nie, nie będę ha, <grym> w na szybo, tak momencie, W tym momencie puszczy całe. <grym> no tak, tak jest jego taka specyfika pisania. No co zrobić? Tak naprawdę i tak on twierdzi, że kiedyś ktoś powiedział mu, on to napisał chyba w Dance Macabre, ktoś mu powiedział, że pierwotny tekst powinno się odchudzić o 10% i on sobie to, tą regułę bił do głowy i zapamiętał, że że to, co napisze na początku, później powinien jeszcze raz przejrzeć, przeczytać, przeredagować i wyciąć przynajmniej 10% z tego. No, jeżeli nadal stosuje tę regułę, to wychodzi na to, że te pierwotne jego teksty są jeszcze dłuższe. Bójmy się rękopisów. Chociaż pamiętam, że ręka mistrza, która jest naprawdę mocno przegadaną książką, miała troszeczkę coś, jakąś wstrzymaną premierę, właśnie dlatego, że on ją skracał i on ją skrócił o jakieś 200 stron. Także potrafi pochylić głowę i stwierdzić, że dobra, tniemy moją książkę. Ja tylko dodam od siebie, że to gadatstwo Kinga właśnie nie zawsze przeszkadza. Przed ręce mistrza ja w ogóle tego nie odczuwałem. Pod kopułą tego nie odczuwałem. W Bastionie, no dobra, to tam to jest cecha charakterystyczna, jak dla mnie. Mnie to absolutnie nie przeszkadza. Pod kopułą, pod kopułą książka, która ma około tysiąca stron, w oryginale ponad tysiąc, kompletnie się tego nie odczuwa. Przez tę książkę się płynie po prostu. To, że potem gdzieś tam fabularnie schodzi, w, idzie w kierunku, który mnie niekoniecznie pasował i ja tę książkę troszeczkę krytykuję, to krytykuję fabułę. I to od pewnego momentu. A książka napisana jest świetnie. Ja uwielbiam właśnie to wodoleństwo Kinga i mam nadzieję, że no, że to się nie zmieni. Zostały dwa pytania, więc już wiesz, czego możesz się teraz spodziewać. Trzymaj się krzesła. Ja tego się spodziewałem? Właśnie się bujam na krześle. A, którą ekranizację lubisz najbardziej, a którą najmniej? A tutaj to ci powiem, że nie mam żadnego problemu, bo ja jestem wielkim, wielkim fanatykiem filmu Stand By Me. Stań przy mnie, Roba Rainera Z Korejem Feldmanem, z Riverem Phoenixem, Jerrym O'Connellem i nie pamiętam kto był czwarty. O Jezus Maria, dobra, nieważne. Też tam gra Kiefer Sutherland. Kocham ten film, uwielbiam go. Jeszcze zanim zacząłem czytać Kinga, ten film uwielbiałem i po prostu mam... No, dla mnie jest to najlepszy film na świecie, jaki w ogóle powstał i mógłbym o tym filmie gadać w nieskończoność, a co dziwne, jeszcze nie nagrałem o nim podcastu, nie wiem dlaczego. A najgorsza? Tutaj jest podobny problem jak to, o czym już mówiłem, że jak książki Kinga czytałem wielokrotnie, a ekranizację widziałem jeszcze więcej razy, a tutaj działa taka zasada jak z muzyką. Jak słuchasz piosenki i ona ci się na początku nie podoba, a jak przysłuchasz ją później 50 razy, to w końcu zaczynasz ją nucić. No ale on też miał jednak trochę. Ja wiem, że te filmy wielokrotnie są beznadziejne, no ale jak no, nie 10 15 razy, to w pewnym momencie się zatraciłem i przestałem te wady dostrzegać. I tak naprawdę bym, no nie wiem, bym musiał spojrzeć na listę ekranizacji. No sequele są strasznie nędzne, ale tutaj nie można mówić, że to są filmy na podstawie Kinga. Ja sądzę, że taka odpowiedź jest yy, satysfakcjonująca. Yy, yy, ja, bym ci za, ja bym ci zaliczył tę odpowiedź generalnie. Że... Ostatnio mi się strasznie nie podobało w rękości, chociaż ja jestem. Do pewnego czasu byłem fanem Mika Garisa, czyli kolesia, który zrobił to nowe śnienie, który kręcił filmy telewizyjne, takie dość specyficzne. Yy, nie przepadam za yy, maglownicą. Nie przepadam za. Yy, Ciężarówkami, i to obie wersje też to maksymalne przyspieszenie w reżyserii Kinga. I to chyba wszystko, co bym wymienił. Nie mam jakiegoś takiego jednego najgorszego. Mam najlepsze. Najlepsze mogę wymienić kilka. No dobra, to dawaj już. Tak przy mnie. Skazani na Shawshank. Mm, mm, mm, mgła. Lubię bardzo mgłę. Tak, mgłę? No bo on tatą. Ja bardzo lubię. O, no proszę. Kraina Wiecznego Szczęścia. Lubię, czyli Serca Atlantydów w oryginale. Zielona Mila, oczywiście. Dobra, i tyle starczy na razie. Mm -hmm. Okej, okay. to mnie w tym, w tym, w tym zestawieniu mnie tylko trochę mgłazy zaskoczyła. On <laughs> powiedział, że to taki film, który no, chyba ma najmniej równe oceny, powiedzmy, z tego, co, co wymieniłeś. Mm -hmm. uh, ok, Ostał już tak. Ostatnie, ostatnie, tak. tak. Tak, tak, tak. I będziesz mógł sobie już spokojnie odpocząć nieatakowany różnymi dziwnymi pytaniami. Nie, to trzecie to było dobre. To trzecie byśmy się mogli rozgadać trochę dłużej. Okej, okay, okej. Okay. Trze... Przekażę Szymonowi, że na jego cztery pytania a trzecie było dobre. E, jeżeli chodzi o czwarte pytanie. Czy podając rękę Kingowi słychać za plecami skrzypienie schodów i dźwięk ciągniętej pod podłodze siekiery? <śmiech> No, w momencie, gdy ja podawałem rękę Kingowi, żałuję, że ktoś tego nie. To znaczy, nie chciałem powiedzieć żałuję, że ktoś tego nie nagrywał, a tak naprawdę to było nagrywane, tylko ja to potem przez przypadek skasowałem. O Jezu, ty powinieneś no pewnie, ręki nie myć, a skasowałeś poli. taką rzecz? Oli mnie to strasznie, ale w momencie, gdy ja mu podawałem rękę, no to dla mnie to taki troszeczkę jakbym to za mgłą wspominał, bo wydaje mi się, że miałem wtedy gębę jak taki ch chłopek ze wsi rozdziawioną, taką otwartą. On coś do mnie mówił, ja pewnie mu e, e, jakoś coś w ten sposób odpowiedziałem, tak sądzę. I myślę, że nawet wtedy, gdyby ta siekiera zmierzała w kierunku mojej głowy, to nie zwróciłbym na to uwagi. To byłaby dosyć taka, wiesz, niebolesna śmierć. Takiem przyjemna. Nawet, nawet chyba chciałbym tak umrzeć. Umrzeć z dłonią w swojej dłoni. Nie zagłębiajmy się, proszę, w takie, w takie moje fantazje. Maybe I'm the one Maybe I'm the one Who is the schizophrenic psycho Yeah Maybe I'm the one Maybe I'm the one Who is the schizophrenic psycho Okej, okay, ja tylko cię tutaj pragnę uspokoić, że lepiej, żeby za tą dłonią Kinga była też cała reszta Kinga <laughs> Żebyś nie zabrał mu tej tylko jego dłoni ale tak mieć dłoń w kolekcji? Nie, nie, dobra, nie, nie, nie, nie, nie zagłębiajmy się. To, to, to, to, to, to ta dłoń w końcu pisała? No nie, w kolekcji ona na pewno będzie cenna, zwłaszcza, że to pod tej dłoni, prawda, wychodziły... No, no, jakby mu jedna została, to książki. trzeba by radę pisać dalej, nie? To tak, teraz na komputerze na pewno by najwyżej wydawał jedną książkę rocznie, a nie dwie i... Znał z ludzi, którzy mu piszą, on by im dyktował. Być może to by było także rozwiązaniem. Będziemy zamykać naszą rozmowę o Stevenie Kingu, w, w, no, czy sam wspominałeś, czy w podcaście w każdym bądź razie Radio SK, do którego sz szczególnie no, polecam osobom, których zaciekawiliśmy też tym tematem, że Kinga najlepiej się czyta w danej porze roku odpowiednią książkę, e, więc ja już też mam coś takiego czasem, że mi się normalnie pora roku kojarzy z Kingiem. <śmiech> Jak przychodzi, przychodzi lato, to ja po prostu szukam ciała, jakiegoś, jak znajdę, albo nie wiem, <śmiech> albo szukam jakich, jakiegoś, jakiegoś terenu, które jest podobne do Barents. no Kurczę, no, ten facet naprawdę potrafi do siebie czytelnika przywiązać. Chociaż może to kwestia wieku, kiedy go się czyta. Nie wiem, skąd to się tak naprawdę bierze. Trudno powiedzieć. Spotkałem się z takimi teoriami. Łukasz Orbitowski często powtarzał, że za dzieciaka uwielbiał, ale jak dorósł to przestał. I, ale, ale że strasznie, strasznie miło to wspomina i, i, i nie wypiera się tego, że, że się tym fascynował. No ja jestem stary koni, dalej mnie to fascynuje. To chyba nie jest kwestia wieku. Eee, razem z nami dzisiaj był w 11 odcinku Masy Kultury dwie szczęśliwe jedynki. Właśnie, jeszcze może jedenastka, z czym ci się kojarzy w ramach Stevena Kinga albo dwie jedynki? To nie jest podchwytliwe pytanie. No wiem, wiem, bo... wiem, ale chyba jedenastka mi się z niczym nie kojarzy. A to dziwne. Kiedyś pamiętam jeszcze... No dobra, nieważne, nie, nie będę już nic mówił. Mów, mów, mów jeszcze. Kiedyś właśnie znajoma powiedziała to, co ty mówisz teraz, że Kinga da się znaleźć na każdą okazję. Ja zacząłem pracę w szkole jako nauczyciel. Od razu mi podesłała opowiadanie i kilka filmów amatorskich o nauczycielu mordercy. Ja zrobiłem kiedyś podcast na Dzień Kobiet, zrobiłem podcast o książkach elektronicznych, teraz planuję zrobić podcast na Dzień Dziecka, chociaż jeszcze go nie przemyślałem do końca. I Mam wrażenie, że tak naprawdę mógłbym przyjąć wyzwanie i zrobić podcast chyba każdą okazję o Kingu. No ale jedenastka akurat tak, jak mam od razu z głowy rzucać z niczym, mi się nie kojarzy. Ale jestem przekonany, że jakbym troszeczkę pomyślał dłużej i pogrzebał, to bym, bym mógł tutaj 15 minut ci opowiedzieć o czymś. Nie? Już co, no, no, też nie wątpię, jeżeli mówimy o facecie, który napisał 60, wydał 60 książek, z których duża część ma gdzieś w okolicach tysiąca stron, więc dałoby się zawsze coś znaleźć. Tak, z tym, że no, może tak na zakończenie, jeżeli ktoś nie czytał Kinga, to też nie należy się tym przerażać. Tak naprawdę możecie złapać za cokolwiek, o ile nie jest to któryś z ostatnich tomów rocznej Wieży, no ale bez sensu byłoby zaczynać od tego, ale możecie złapać za pierwszą, lepszą książkę z brzegu, zacząć czytać. No, każdy z nas tak zaczynał tak jak mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy, kiedyś nie było internetu kiedyś nie było listy książek czytaliśmy to, co akurat nam dostarczył polski wydawca w niekoniecznie, w niekoniecznie takiej kolejności, w jakiej wydawał to King można zacząć od czegokolwiek i nie przerażać się ogromem tego uniwersum i ilością tych wszystkich książek cholera, ja tu już miałem zamykać, a właśnie całkowicie mnie tutaj zaatakowałeś zniszczyłeś partyzancką mój plan zamknięcia bo teraz no ja nie mogę pozwolić, żeby tak się skończyło, że od czegokolwiek można, można zacząć sobie, co byś takiego mm, polecił jako wstęp do Kinga. O Jezu, wstęp No, no właśnie. No Ale tak już dzisiejsze perspektywy, bo... No dobra, jeżeli mam polecić jedną książkę, to oczywiście polecę moją ulubioną, czyli zaczynajcie od to, szczególnie, że teraz mamy właśnie lato, a to jest idealną książką na lato. Zaczynać od to. To. to, to tytuł książki. Tak, to, to jest tytuł książki. Znaczy, no, no, tych, którzy nie by nie wiedzieli, wiesz. To nie, to nie oznacza, że to jest idealna książka na rozpoczęcie przygody z Kingiem, po prostu jest to moja ulubiona książka. Więc jeżeli miałbym komuś polecić, co przeczytać na początek, to przeczytać to. Poza tym dużo Kinga takiego, o którym mówiliśmy, czyli społeczność, miasteczko, więc jest to, co o czym mówiliśmy w podcaście, jest też horror, więc no, jest też rozgadanie duże ale nie przegadanie, też jak to słusznie zauważyliście w recenzji książki to. Nie, zauważyłeś, no kurczę, mówię teraz o Tobie w liczbie nogi. już. Nie, ja już... akurat to recenzowaliśmy nie, we dwóch. Recenzowaliście razem, no właśnie, widzisz, no to nie mówię o Tobie w liczbie nogi, A teraz za każdym razem, jak pojawia się słówko to, Tobie, to mi się z tytułem książki to. Więc już jest najwyższa pora, żeby zakończyć tą, to, tą rozmowę. Naszym gościem, moim gościem był dzisiaj Hubert Spandowski, nauczyciel matematyki i cały odcinek rozmawialiśmy o całkach i różniczkach. No w pewnym sensie dla kogoś, kto Kinga nie czytał, może to być podobny chaos jak właśnie matematyka. Mam nadzieję, mam nadzieję, że ta rozmowa nie była tak niezrozumiała jak lekcje matematyki, które przeżyliście kiedyś bądź przeżywacie teraz. Jeżeli tak, to bardzo wam współczuję. Mnie bardzo miło rozmawiało się w masie kultury. Mam nadzieję, że no, może jeszcze kiedyś tutaj zagoszczę. Też oczywiście ciebie, Hubert, zaproszę. Znajdziemy jeszcze kiedyś inny temat, może już tym razem troszkę Stephenowo-Kingowy, ale tak sądzę, że coś nam się uda znaleźć. Natomiast jeżeli chcecie więcej Mando znaleźć, poznać, no to ja koniecznie Wam polecam podcast Radio SK, który znajdziecie na stronie stevenking.pl, najłatwiej sobie znaleźć tam link. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że to są to krótkie audycje, Mando przyjął sobie taki, takie założenie, że te odcinki jego podcastu będą raczej krótkie, skondensowane, mocno zmontowane, więc słucha się tego naprawdę bardzo, bardzo fajnie i Dzisiaj jako u nas gość no w troszkę innej formie niż zazwyczaj występował. Ale bardzo przyjemnie i zawsze chciałem sobie tak też właśnie ponagrywać. Super, <śmiech> więc mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Ja natomiast proszę o to, żebyście, jak Wam się podobało, to kliknijcie, lubię to na Facebooku, jeżeli możecie, to nas skomentujcie na, Anasę Kultury na iTunesie. Bo, bo też się da, też jesteśmy na iTunesie. Odwiedzajcie nas, kolejny odcinek mam nadzieję za tydzień. A ja się nie przedstawiłem jeszcze. <grym, stukasz> a, tak, tak. Ja, razem z Mandą siedział Michał Kowal. <grym>, do usłyszenia wtedy m, za tydzień i cześć. No cześć.